To był ryk podcastera, który nie ma kiedy nagrywać. Nawet jakby się czas znalazł, nie wiem, bo czas jest. przecież czasu mam kupę, ale <gryw> brakuje mi weny. Co jest trochę dziwne, bo tematów pomysłów na ten podcast mam mnóstwo a nie mam za bardzo jak się zabrać do tego nagrywania najgorzej jest zacząć jak już się włączy to ten dyktafon zobaczy się to czerwone światełko wpadnie się w ten trans przez kilkanaście minut to się okazuje, że można no bo można <śmiech> nieraz to w różnych podcastach było udowadniane że zawsze można można w czasie wizyty w łazience, można jadąc samochodem, można spacerując po lesie. Trzeba tylko zabrać się do tego nagrywania, mieć jakiś pomysł. Z tym już gorzej, z tym pomysłem. Ale nawet jak się nie ma pomysłu, to można zrobić odcinek zapychaczowo-improwizujący, jakiś taki właśnie ten taki będzie bo dawno nic nie nagrałem już od, no, od prawie dwóch tygodni, nie wiem kiedy to się pojawi więc może od ponad dwóch tygodni yy, no i pomyślałem, że trzeba by nadrobić jakoś te zaległości jak mi się uda <coughs> o, chrybkę mam sorki jak mi się uda to w tym tygodniu o, planuję żeby wyszły jeszcze oprócz tego ze dwa odcinki, nie wiem czy to jest realne ale może, może, kto wie może się udaje to takie ambitniejsze raczej bo ten to jest typowo zapychaczowy mm, kontynuując tak tą chwalebną serię, serię, ten chwalebny element wsioka Wiejska Izba Kultury. jinglem, was nie będę, yy, nie będę was torturował. Też dlatego, że go nie mam i znowu bym musiał zrobić jakieś wrzeszczące, śpiewająco, trzeszczące coś, jakiś odgłos wydać z siebie. A wpadła mi w ręce Gazeta. To jest, to jest gazeta, przy której polityka, ten tygodnik polityka, wymięka. Przy tej gazecie, to naprawdę National Geographic, to jest szmatławiec piszący o plotkach. Proszę Państwa. Tak, oto mam przed sobą Twista. Twist, jakiś pisemko dla nastolatek którym się nie chce używać mózgu Fajne Można sobie poczytać o modzie Można sobie poczytać o gwiazdach Co to jest w treści? Ja to, to, to trzymam w ręce drugi raz Wczoraj to przejrzałem Wieczorem wpadłem na pomysł, żeby nagrać coś o tym mm. o, o, o prawdziwym życiu tutaj jest Z życia wzięte Londyn dał jej prawdziwą szkołę! O! Chcecie mieć prawdziwą szkołę. Jeźdźcie do Londynu. Taki wniosek chyba z tego nie wiem, nie czytałem. Tylko artykułu. O, ale on na trzy strony jest, aż ho! Jakieś listy, jakieś raporty. O urodzie tu jest! Jo. Jakiego make-upu stosować, żeby ukryć swoje niedoskonałości. SOS dla włosów! Przywróć im blask i chwałę. Niech wejdą w dwudziesty wiek przez tą magiczną... <słuch> Nie mam pomysłu, co? Co tu jest ciekawego? O czym może było? Tu jest jakiś raport. O! w sieci znajomych, to może być ciekawe. Akurat publikuję podcast w internecie. Zobaczmy, o czym to jest. Jak zabłysnąć? O! Czy będę błyszczał, jak to przeczytam? Stworzenie dobrego profilu wbrew pozorom nie jest trudne. Oto kilka wskazówek. Aha! A, portale społecznościowe wciągają na maksa są tacy których odrywa od nich dopiero awaria prądu no a propos prądu no to właśnie u mnie przez trzy dni nie było prądu albo był on <śm> z takimi no pff, przerwami nie w przerwach właśnie był <śm> był bardzo losowo <śm> <śm> Do internetu nie miałem dostępu w ogóle. Masakra. Aż mi ręce drżały, i jak od trzech dni nie przesłuchałem żadnego podcastu. O, od teraz się wolę zabezpieczać i zawsze mieć na, na trójce. kilka nieprzesłuchanych podcastów. W razie czego. Jakby to można było nazwać? Nazwać podcastoholizm? Podcastlizm? Nie wiem. Jakoś tak zależnie od podcastingu od podcastów nie tyle od podcastingu dyktafon miałem jakoś nie nagrywałem też sam nie wiem czemu ale wracając do tych portali <śmiech> żeby nie było za długo dzisiaj co tutaj piszą co zrobić żebyś błyszczał w tych portalach internetowych jak woda w Piblu. o dokładnie wypełnij formularz o sobie pisz treściwie, ale lekko i z humorem. No tak, no. Z tym czy... no, nie można się nie zgodzić. Trzeba napisać ten formularz, trzeba go wypełnić. Następna kropeczka. Umieść w serwisie trzy fajne zdjęcia. Najlepiej wakacyjne, zrobione latem, gdzieś w ciekawym plenerze. Ale dlaczego akurat 3 Raz, dwa, trzy. To jest trzy. Czemu nie cztery, albo nie dwa? Czemu nie dziesięć? Co ty mają do, do rzeczy trzy fajne zdjęcia? Najlepiej wakacyjne. Tak. Ja tam w wakacje się bebrałem w gnoju kanalizację robili i się co chwilę zatykała. Trzeba było wykopywać, przeczyszczać, znowu zakopywać. No ale i skoro radzą, żeby dać trzy fajne zdjęcia, to ma jakiś sens. Przecież to mądrzy ludzie piszą. Kto to w ogóle jest tego redaktorem? To się że są jakieś baby cierpiące na jakiejś ZNP sądząc po innych artykułach z tego gdzie tutaj jest w ogóle jakiś spis tych autorów spis redakcji tu jest jakaś baba w biliźnie na okładce, o spojrzę sobie jeszcze raz fajno <kluzka> tutaj jest jakaś krzyżówka o, krzyżówka potem porozwiązuje ale jaja <kluzka> nie widziałem tej krzyżówki no gdzie to jest? Nawet kurdej, zamknął mi się. Gdzie ja byłem? Gdzie był ten raport z sieci? Z sieci wzięte! Właśnie dzisiaj słuchałem. Przed chwilą właśnie wysłuchałem odcinka Borysa. Z sieci wzięte. Odcinek 24. Dotrwałem do 13 minuty i stwierdziłem, że, że gość. Szyd? Co tak strzeliło? Panie złodzieju, czy to pan? O, mnisz. No, w każdym razie gość w tym w sieci wzięte tak pieprzył, takie głupoty gadał. To znaczy, no, mówił prawdę, ale, ale mówił w taki sposób jakby nie byli jakimiś takimi, ci słuchacze podcastów byli zwykłymi ludźmi. Przecież nikt normalnie nie słucha podcastów. To samo przecież się wyklucza. <śmiech> nie przesłuchałem do końca dlatego. A fajnie się zapowiadał odcinek. No to jak zabłysnąć dalsze? Dalsze. Skazówki? Marki Twist. Jeśli to możliwe, zaimportuj listę znajomych z gadu-gadu albo twojej skrzynki pocztowej. Takie opcje mają między innymi nasza klasa i grono. Co jakiś czas przeglądaj portal w poszukiwaniu starych znajomych. A. No, no, no dobra, jest ten, ten sensu. Zachęć do założenia konta w portalu przyjaciół, którzy jeszcze tego nie zrobili. A, czyli spamowanie. No. Jak ja dostaję taki spam tego typu. Sz szczególnie często od różnych nieznajomych ludzi zupełnie. Piszą po angielsku, więc nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie zrozumieć tego co to jest napisane bo to niby angielskie są słówka ale jakoś nie jestem w stanie <śmiech> <śmiech> ale chrypka nie jestem w stanie dojść do tego co oni mi proponują więc się boję i nie odpisuję <śmiech> czyli spamować trzeba Bierz udział w dyskusjach toczących się na forum. O tak! I to, to jest prawda. Na forum naszej klasy... <śmiech> na forum naszej klasy biorą udział tylko dwie osoby. No, sporadycznie się pojawia jakaś tam trzecia czy czwarta. A tak to tylko tylko ja i Krzyś, którego macie okazję znać z innych odcinków. Sioka? To my tam szalejemy na forum, jesteśmy przez to wyśmiewani w szkole, jak można napisać taki post, żeby się nie zmieścić w limicie 2000 znaków. A ty zły, ty zły, nie lubimy cię, I stąd, i stąd, ić! i takie różne. A to naprawdę ciężko jest się zmieścić w tych dwóch znaków, przynajmniej jak piszemy coś, my. To się inny napisze i, i się nie zmieści w linijce, no to, to to jest dla niego sukces, że dwie linijki zajął. Tam jest ciężko zająć się jedno okienko posta. Ale o tym forum naszej klasy, o tym co tam piszemy, to będzie w innym odcinku. Za niedługo powinno być. Następno. Wskazówka. Bierz udział. Aha, to było. Nie rób błędów ortograficznych. Nie przeklinaj, ani nie nabijaj się z innych. Nie pisz wielkimi literami. To znaczy, że krzyczysz. <śmiech> Dobre. Nie, no, ile błędy ortograficzne utrudniają czytanie. O tyle. No, ja często właśnie używam... Sorki za te, te, ale muszę się wysmarkać. Tutaj przeziębiony jestem, zaraz dokończę zdanie. Już jestem. Aha. Ja często właśnie używam dużych liter po to, żeby się wykrzyczeć. Też są te krzykniki też, nie? ale duże litery to też. Ani nie nabijaj się z innych. Też tutaj jest taka rada, żeby się nie nabijać z innych. Przecież to jest sama radość się ponabijać z innych, zwłaszcza jak na to zasługują. Nie, ja tam mam dystans do siebie, przecież no, to widać po samej nazwie Wsiok. Mnie tam nie, nie przeszkadza, kto się ze mnie nabija. Pod warunkiem, że mam okazję mu oddać. nabijać się też z niego. A z tym to już gorzej bywa, bo... No bo raczej ludzie nie mają dystansu do siebie. Biorą, biorą do serca to, co się o nich mówi. Nie pomyślą nawet nad tym, tylko... Jak mogłeś to, to mi powiedzieć? Jak mogłeś, ty zły, ty brzydki, ach, ty wsioku... No i co tyle tych rad, jak zabłysnąć. Ale są jeszcze rady, jak uniknąć wpadki. Strony takie jak iBlocks.pl Są takie strony? A j, -j, -j blocks.pl muszę, muszę sprawdzić. Co to jest za stronka, nie słyszałem o niej. Gromadzą fotki porażki z portali społecznościowych. O, to, to ciekawe może być. Twist radzi jak ustrzec się kompromitacji. Nie udawaj seksownej modelki, <śmiech> jeżeli zdjęcia robi ci niedoświadczony fotograf. Że co? <śmiech> ja się po pierwszej części zdania, nie udawaj seksownej modelki, spodziewałem, że będzie dokończone, jeżeli wyglądasz jak patafian. Cokolwiek to ten patafian jest. A nie, jeżeli zdjęcie robi ci niedoświadczony fotogra fotograf, czyli może być nawet jakiś pasztet. Ale jak jest doświadczony fotograf, to i tak wyjdziesz, że to jest seksowna modelka. A. Nie udawajcie seksownych modelek. Unikaj wyzywających ciuchów. Białe kozaki i mini to słaby pomysł! O ja! A akurat y, ostatnio mam okazję jeździć z pociągiem obok, taki, tej, obok takich dziewczyn. Z, co, one chodzą do, no, do jakiegoś podrzędnego technikum chyba, z tego co się zorientowałem, albo do jakiejś zawodówki. Właściwie są tak ubrane. Jakieś na dworze plus 5 stopni. To było akurat miesiąc temu plus 5 stopni, teraz minus 5. No ale te plus 5 stopni, miniwa i kozaki białe. No tak? Jakaś obcisła bluzeczka, obcisły sweterek. Pełno jakichś kolczyków, jakiś ty. A makijaż, jaki. No. Tapeta gruba na pół centymetra. Tak, tak. Tak przynajmniej to wygląda. Żeby one były chociaż ładne. Ale nie są. I ja muszę jeździć koło nich, bo zawsze y, mam takie szczęście, że jedziemy mm, pociągiem w tym, w tym tej takiej dziurze między przedziałami, gdzie są drzwi. No ak akurat stają oba obok mnie. I co jest w nich najgorsze? Bo niech już sobie tak wyglądają jak chcą, ale. Gadają cały czas, one potrafią gadać ca całą drogę w tym pociągu o makijażu. Jak można gadać o paznokciach, że ach oh, ten mi paznokieć się złamał, o a tutaj mam lakier zarysowany. I tak to przeżywać, one, one tak, tak to naprawdę emocjonalnie do tego podchodzą, no to jest coś niesamowitego. Inny gość, z którym też często jadę, no to zawsze, jak to słyszy, odstawia scenki samobójcze. Wtedy te dziewczyny nie mają pojęcia, o co mu chodzi. Tak się odsuwają od niego, że to może jakiś, e, jakiś taki niezbyt on jest. O co tam? Jak to jest możliwe? Jak można być taką idiotką, jak one? Z całym szacunkiem dla innych idiotek. Jest ich pełno, idiotów też. Nie wiem czego więcej. Chyba tak samo, chyba to jest ta, ta równowaga. Teraz jak Unia Europejska e, wyrównuje szanse w kapitale ludzkim, tak się to chyba mówi. Nie? Więc żeby było tyle samo e, kobiet co mężczyzn, tyle samo idiotek, tyle samo idiotów. No to wniosek jest jasny. Musi być tyle samo facetów idiotów co, co? tych co bab idiotów. Tylko, że no. Faceci to idioci tacy, to to raczej są kibole. To ich jeszcze jestem jakoś w stanie zrozumieć. One, Oni mają jakiś cel w życiu. Napieprzać innych kiboli. Nie chwal się na zdjęciach autem rodziców, ani udaną imprezką. Co? Co? Co? Ro rozumie to ktoś? Ale będzie długi odcinek. Ale nie wiedziałem, że tutaj są aż tak mocne teksty. Trudno. Nie będę tego ciąłu, rzucę wszystko. Eee, jeszcze raz to muszę przystać z zrozumieniem. Skup się też. Nie chwal się na zdjęciach autem rodziców ani udaną imprezką. Eee, dlaczego? Nie wiem. Nie widzę w tym krzty sensu. No jak udana impreza, to może chodziło o to, że, że jak udana, to wiadomo, procentiki były. No i. No i. No i. i, i. No a przecież pijana osoba na zdjęciu nic ci nie zrobi. Dlaczego się nie chwalić? Mniejsz. Nie fotografuj się na tle szafy ani wchodź. Zdjęcie, to już są. Nie zdjęcie, to to zdanie. Nie, to, to, co to jest? Nie fotografuj się na tle szafy ani w łazience. O co chodzi? Um. Nie fotografuj. Tak, do, dobrze przeczytałem. Radzę, żeby się nie fo fotografować na tle szafy ani w łazience. Rozumiem. Zadbaj o światło. Wrzuć prześwietlone. Wyrzuć prześwietlone lub zbyt ciemne zdjęcia. No to to, jejku, to, to. to kto z nieudane zdjęcia wrzuca w portale społecznościowym, jak mu zależy na, na uniknięciu wpadki. Nie wiem. Jest jakaś sonda. Polscy internauci. Polacy ciągle najchętniej logują się na rodzimych serwisach. Aha, czyli że polskich. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakie wyniki sądy. 80% weszło już na jakiś serwis społecznościowy. 80% Polaków było na jakimkolwiek serwisie społecznościowym. Eee, Dwie trzecie z nich, 2 trzecie z 80% yy, ma profil na takim portalu. To wyznaczyło, że, no, że ponad połowa. Zaraz, dwie trzecie z 80% no to jest ponad połowa Polaków, czyli 20 milionów ma profil na, na jakimkolwiek serwisie społecznościowym. To nie widziałem. Nie aż tak dużo. E, 72% wchodzi tam, by wiedzieć, co słychać u znajomych. 72% z tych co? Z tych 20 milionów. Chyba tak. E, chcę wiedzieć, co u znajomych, a prawie połowa robi to codziennie. O! Tak. A 75% osób wierzy w każde, nawet wymyślone statystyki. Czas na ćwierkanie. To o Twitterze coś. Przez telefon. Nie trzeba już siedzieć przed kąpem, żeby odwiedzić ulubiony portal. Przez telefon też się da. Hurra! A co jest na topie? O, to trzeba przeczytać. Żeby wiedzieć, co jest na topie, bo ja nie wiem. Ja jestem takim, no, outsiderem mody. Ja nie wiem, co jest na topie. Jeszcze 3 lata temu bardzo lubiane było grono, ale wprowadzone przez jego właścicieli yy, poprawki sprawiły, że portal stał się mniej przejrzysty. W dodatku opanowały go trole, czyli ludzie, którzy uwielbiają pisać prowokujące lub niezbyt śmieszne komentarze. Nadal dobrze trzyma się nasza klasa, po prostu są tu wszyscy fotka się przyjadła głównie dlatego, że trudno się na niej wyróżnić rosną za to notowania facebooka to serwis trudny w obsłudze, ale wypakowany atrakcjami po brzegi nie brakuje tu quizów, gier, serwisów i gwiazd serwisów nie brakuje? w serwisie? facebook? nie wiem trudne zdanie O, jakie portale społecznościowe znają Polacy? No to oczywiście. A, nie będę tego czytać. To też jakaś sonda. A jak mówiłem, 75% osób wierzy w każde, nawet wymyślone statystyki. Bardzo fajne słowo dnia miał Martin wtedy. To listopad 2004 roku. Okolice Pryna. Pan Roman. Prywatny detektyw w ulewnym deszczu oczekuje na swojego klienta, któremu zaginęła żona. W oddali widzi zbliżającą się postać, rozpoznaje w niej męża zaginionej. Dobry wieczór. To ja szukam pańską żonę. W alpowiedzi dostaje wpysk. Uż jestem nasranej kamotak, widzę. Mówi mąż i odchodzi. Dlaczego? Dlaczego doszło do tej sytuacji?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 O, o, o, coś o domu i szkole, ale będzie długi odcinek. O, zrobię sobie tą krzyżówkę. Zaraz, zaraz, jakiś długopis. długopisie, gdzie jesteś? Przez wziąć z torby. Ktoś mi zajebał piórnik. Jak normalnie nie używam takich brzydkich słów jak zajebał. Tak nie mogę teraz tego słowa nie użyć, bo po prostu nie mam piórnika już od, od miesiąca chyba. To mój ulubiony piórnik, ja go miałem od zawsze. Miałem na nim. Kwiatuszka mi na nim koleżanka narysowała kiedyś w gimnazjum, w pierwszej gimnazjum. I miałem na tym. Miałem na tym piórniku kwiatuszka narysowanego. Miałem tam pamiątki po tym jak mi inna koleżanka dała. E, taki woreczek e, z. Higroskopijny, nie? Z, z takimi kulkami higroskopijnymi, co ma pochłaniać yy, wilgoć z butów, z pudełka. But, z pudełka od butów. No wiecie, nie? Tak, tak jest z taki, taki woraczek biały, taki z takimi kulaczkami, taki mały. Ja to miałem, teraz tego nie mam. A tyle lat to miałem. Dwa lata to miałem w piórniku. Ktoś mi zajmował piórnik. To taka dygresja. Martinowi zajebali skuter. I zajebali piórnik. Jak tak można tak hamsko postąpić? Ja byłem emocjonalnie związany z tym piórnikiem. Teraz go nie mam. Co to jest? Hmm, krzyżówka, rozwiąż i wygraj. Dobra. No to rozwiązujemy. O, krzyżówka z hasłem, to fajne, lubię takie. Będę rozwiązywać same te, gdzie są te literki do, do wpisywania. Nie chcę się co rozwiązywać. Nagrał krążek relapse. Co to jest? Muzyk. Nag nagrał krążek. Muzyk numer 10M. 10 literka M stara mnie zabije, jak zobaczy, że jej pisałem gazetę Gra w kodzie Da Vinci Szyfr Jak w kodzie, to musi być szyfr Ale ja ja pasuje E. E y. y to jest literka 7 y. Szlaban od rodziców Kara Literka numer 1 to jest R Kartka ma je dwie Strony Strony pasuje, ale jaja, S8 Na nodze Adama Małysza, but Nie dojdę tak, narta napisze Pasuje T TTS5. Lista. Lista? Co to może być lista? Nie mam pojęcia. A tu jest coś innego też. Kawałek tkaniny ucięty ukośnie. E, <tum> tym bardziej nie wiem. Ucie. No to, to może wróćmy do listy. Co mogłoby być lista? Lista to jest spis. Kurde, coś mi to za dobrze idzie. co dobra, tłajdzim mam na razie. S, literka 4 to jest S. Złość. Yy, złość to było, nie wiem. Ostre upomnienie. Ostre. Ostre to jest miejscowość, już o tym mówiłem, w której mieszka mój kolega. Jest niesamowita miejscowość, że to będzie coś ostre upomnienie. To jest kilofem, bo oni tam używają kilofa w polowaniu na mamuty. Kilof O 12 O Klejnot z Małża. Klejnot z Małża. To dajmy perła jesteśmy tutaj na to, żeby wymyślić coś lepszego. Niech będzie i perła. R13 Tokio. Niemiecki zespół. Tokio. Tokio to jest Japonia. Japy. O kurde, nie zmieszczę się. Japony i A. Czyli na literze. Szóstej ma być o n, bo tam dwie musiałem wcisnąć. O n napaść, napaść, na paść, paść na podłogę. Podły o -g E Paść na podłogę. Napaść y, Czyli dyły to jest 14 dyły. Mm, mm, mm. Gruba gałąź drzewa Pień Nie, nie pień Gruba gałąź drzewa Gruba... Gruba baba Gruba gałąź drzewa, dajmy koło nie niech im będzie. Nie pasuje, ale... Dobra, no to przyciągniemy R, jest na dwóch tych, czyli... Czyli to jest D. Bo jak jest R, takie rozciągnięte na dwie klatki, to niech będzie i D z tego. To jest literka 2, to jest D. Górna granica czegoś. Czegoś? Wiecie co to jest? Coś? Ja nie. Górna. Aha, czyli czegokolwiek. Górna granica. Będzie. Górna granica. Hmm, wezmę sobie fotel. Oparcie jest górną granicą. O. P. A. R. C. I. E. Literka trzecia to jest C. I y -y -y, niż się powoli do końca. Część łańcucha. Homonto. Homonto to jest takie coś, co się na nakłada kunią albo też babą w niektórych, w niektórych kręgach, na niektórych wsiach, gdzie nie ma koni. I, I ciągną to, te. i tak orają, ciągną pług. I często to jest właśnie do łańcucha to hołon to przyciągnięte, przy, przywiązane. ho czy ty o czyli literka 11 to jest m-o. Eee. Jesz jeszcze, już, już, już ostatnia, literka numer 9. DEW GRA W slamdok. co? DEW GRA W slamdoc. ja mam taki kompilator DEW C++ czyli to będzie DEW DEW C++ czyli dziewiątka to jest literka C i hura rozwiązanie hasła uwaga biorę się za odczytywanie hasła tony smordy dwie dwie jeszcze raz rydy -ry stony stony będzie stony stony smordy dwie tony z mordyły No, hasło akurat odzwierciedla jakość tej gazetki Tym optymistycznym fragmentem, tym bardzo optymistycznym hasłem Które jest rozwiązaniem bardzo trudnej, bardzo mądrej, bardzo uczonej O, fajna ta dziewczyna Na ostatniej stronie to właśnie, tym hasłem stony, z ły, Kończę wsioka To jest chyba trzynasty wsiok Jakoś trzeba przejść Tego, ten jubileuszowy odcinek Wszystkiego najlepszego dla, dla, dla Dawida Za to, że nie wiem za co. Wszystkiego najlepszego dla Filipa, za to, że. No, 4 lata. Gość już, już jest stary. Wszystkiego najlepszego też dla redaktorów Twista, za to, że są takimi idiotami. Albo raczej uważają swoje czytelniczki za idiotki. Czyli mnie też, ja też jestem ich czytelniczką. Z tego wynika. Leć Twiścia, leć na półkę. To no cześć po prostu. Do następnego. Jak się uda, to następne odcinki będą lepsze. Będą miały temat. Będą ciekawsze. Cześć.